Ach, jak mi tęskno, smutno i nudno, na dworze pada tam mgła. Kochać nie mogę, zapomnieć trudno, a w oczach moich jest tylko łza. Kochać nie mogę, zapomnieć trudno, a w oczach moich jest tylko za. Miałaś być moją, ale nie będziesz. Tylko na moim weselu bądź. Na mym weselu drużbowie będą. Wybierzesz sobie, którego chcesz. Na mym weselu drużbowie będą. Wybierzesz sobie Którego chcesz Na twym weselu Ja być nie mogę Bo bym płakała Przez całą noc Bo gdy ja luby Spojrzę na ciebie To serce z żalu Umiera mi Bo gdy ja luby Ojże na Ciebie, to serce z żalu umiera mi. Poszła do domu, suknię włożyła I biały welon przybrała się I poszła wtedy chęt do kościoła I przed ołtarzem modliła się. I poszła wtedy chęt do kościoła, i przed ołtarzem modliła się, aż tu muzyka marsza zagrała. Pewnie już idzie kochanek mój. Wyszła, stanęła u jego boku i wykrzyknęła, a śluby mój wyszła, stanęła u jego boku i wykrzyknęła, a chluby mój. Ksiądz na to patrzy i ścicha rzecze, cóż ja z tobą uczynić mam? Widzę dwie młode przed tobą stoją, z którą ach, z którą, ślub mam ci dać? Widzę dwie młode, przed tobą stoją, z którą ach, z którą, ślub mam ci dać. Ona to patrzy, nic nie odpowiada bo serce z żalu umiera mu. Więc skłonił głowę ku pierwszej lubej i tak zakończył weselny ślub. Bóg świadkiem moim, żem cię kochała, a tyś był dla mnie największy wróg.